Sygnały Świata. Poznań. Wielkopolska. Z niewidomymi pracuję już ponad 30 lat. Tak Mara Szymkowiak. Po raz pierwszy spotkałam się w szkole średniej, kiedy poproszono mnie o to, żebym została przewodnikiem niewidomego. Spotkałam się wtedy z niewidomymi i z problemami niewidomych po raz pierwszy, a pracę rozpoczęłam z niewidomymi w 91 roku. To jest ośrodek dla dzieci niewidomych w Owińskach. Pracuję z dziećmi na różnych poziomach, od podstawówki przez gimnazjum aż do liceum. Pracuję, to znaczy rysuję, maluję rzeźbie. Wszystko to, co zostało powiedziane. Oprócz tego jeszcze uczę wiedzy o kulturze i o sztuce, co jest też bardzo istotne w przypadku niewidomych. Twój obraz ciągle jest jeszcze w głowie. Tak, oczywiście, a on powstanie jak kiedyś przejrzę. Aha, czyli rozumiem, <śmiech> że czekamy na postępy medycyny albo na cud. Tak, tak, tak, jak najbardziej. Ale przychodzisz na zajęcia plastyczne, lubisz tutaj przychodzić? To znaczy lubię jeździć na te wernisaże, bo tam można nie tylko uprawiać malarstwo, ale robić rodzaj rzeźb z plasteliny, czy, czy wyklejać tam powiedzmy z jakichś rodzajów taśmy. No Jest tam bardzo sympatycznie, warunki są znakomite i jeżeli ktoś może, to zachęcam, żeby pojechał. Jesteś na emeryturze i to jest takie nowe twoje zajęcie plastyka? No, to jest forma, że tak powiem, wypełnienia czasu, szukania jakichś nowych doznań, nowe sprawności, umiejętności, no jakieś wyzwanie. Czekamy na ten obraz, który powstanie. Tak, oczywiście, jak <grych> najbardziej. Zbigniew Niesiłowski. Co tutaj się dzieje w poradni rehabilitacji niewidomych i słabowidzących na osiedlu kosmonautów? Poznaniu. W stowarzyszeniu właściwie, bo stowarzyszenie powstało w 2000 roku, a od 2001 roku prowadzimy zajęcia plastyczne dla grupy seniorów, właściwie seniorów. Mamy bardzo dużą rozpiętość wieku, od 30 lat do 80 kilku. Grupa nam się troszeczkę zmieniła, zmniejszyła, ale cały czas mamy stałych artystów, którzy przepięknie pracują, malują, rzeźbią, rysują i robią różne inne ciekawe, fajne rzeczy. Jerzy Siedlaryk, pan też się wybiera do Przełaz? Tak, wybieram się też, trzeci raz już. Tam jest zresztą bardzo ładny krajobraz, piękne jezioro, pałac w tym pałacu, tam są piękne miejsca. Jeżeli chodzi o nasz plener, no to w zasadzie na takie niepogody, jak się tam czasami zdarzają, to jest świetne lekarstwo, bo przynajmniej można spędzić czas no, robiąc coś, prawda, Maluję akrylem i olejem, także trochę już tutaj tych prac zrobiłem, przeważnie krajobrazy, bo to nie widzę, żeby to robić z natury, no bo nie widzę natury, tylko muszę albo ze zdjęcia zrobić zdjęcie tej natury i potem dopiero z tego zdjęcia odtwarzać go na, na podkład, prawda, tym pędzlem. Trochę borykamy się z niedoborem u nas, bo jeszcze kiedyś to, to mieliśmy trochę grosza. Tutaj nasze, nasza pracownia dostała trochę dotacji pieniężnej. A teraz przydałby się jakieś darczyńce? No teraz by się przydało parę groszy, dlatego że tych prac już tutaj mamy dość dużo i to wszystko leży nieoprawione, no bo nie ma ramek, no nie można ramki kupić. Każdy tak się stara jeszcze oszczędzać te stare zapasy, które mamy. No ale chętnie byśmy widzieli, żeby albo ktoś nam wspomógł, albo, ja wiem, może i miasto, żeby troszeczkę nam tu dopomogło, bo kiedyś to, to dostawaliśmy tam coś i nieco, ale... Może się uda. Oby. Za siódmą górą, za siódmą rzeką swoje sny zamieniasz na pejzaże. Kiedyś się wlecze, słońce, oświetla Malowanie? Takie trochę dziwne pytanie. Niewidomy i maluje i kolory. Wszystko jest możliwe do zrobienia. Każdy może malować nawet niewidomy, jeżeli ma rysunek wypukły, zrobiony. Jeżeli sobie potrafi wyobrazić pewne rzeczy, podpowiadamy tylko jaki kolor może w danym momencie wziąć do ręki, natomiast kolory każdy wybiera sam. Obrazy są przepiękne, możemy się w nich doszukać bardzo różnych rzeczy. Jeżeli maluje to osoba słabowidząca, to są nawet realistyczne, przepiękne pejzaże i martwe natury. Natomiast jeżeli malują to osoby niewidome, są to obrazy rozmyte, zamgląde czasami, ale też możemy się doszukać fajnych rzeczy. To są akwarele, to są akryle, oleje, zależy kto co maluje i co lubi, jaką technikę. Rzeźba. W Głównie wykonujemy pracę z gliny samoutwardzalnej. Jest to bardzo fajny materiał. Osoby, które się wciągają dopiero do rzemiosła artystycznego, próbują swoich sił w masie solnej. Masa solna jest bardzo cierpliwym, fajnym materiałem, który jest miły w dotyku i można z niej rzeźbić tak samo, w niej modelować jak w glinie. I to są początki. Potem już jest gips, potem są właśnie glinki samoutwardzalne. Maria Świątkiewicz. Pani po raz pierwszy wybiera się na plener. Tak, w tym roku po raz pierwszy wybieram się na plener. Jestem bardzo zadowolona, że będę mogła jechać, bo słyszałam od uczestników byłych, że tam jest bardzo przyjemnie. Teraz jest bardzo dobry czas, szczególnie dla mnie. Mam 80 parę lat, straciłam częściowo wzrok z powodu żółtej plamki i zapisałam się tutaj do tego ośrodka. Uczę się i sądzę, że tutaj jest taki pan Jurek, który pomaga, też słabo idący i pięknie baluje. i sądzę, że też dużo skorzystam. W sierpniu na plener wyjeżdża pani? W sierpniu wyjeżdżam na plener i bardzo się cieszę, że będzie. spotykamy się co tydzień, przez cały rok. Nie mamy wakacji. Każdy tutaj z chęcią, z przyjemnością przychodzi w każdej swojej wolnej chwili i w zasadzie stanowi to dla nas przyjemność. Nawet wtedy, jeżeli nie mamy ochoty do pracy, to mamy możliwość porozmawiania o różnych problemach, o bolączkach i radościach, co też jest, uważam, bardzo istotne. Wspomniała Pani o wakacjach, a jednak są wakacje i to też plastyczne. Od trzech lat właściwie udało nam się zorganizować plener plastyczny. Te plenery plastyczne w przełazach za świegodzinę w bardzo pięknej miejscowości nad jeziorem Niesłysz i tam dzieją się fantastyczne rzeczy każdy może sprawdzić swoich sił nie tylko w przypadku rzeźby ale również wysiłku fizycznego mamy tam również zabiegi jest i gimnastyka więc można spędzić bardzo dużo czas. i w tym roku od 17 sierpnia również będzie plener Tak, od 17 sierpnia będzie plener, a ponieważ mamy troszeczkę mało zgłoszeń, ponieważ różne powody... Czyli wolne miejsca i są wolne jeszcze. Wolne miejsca, w związku z tym bardzo chętnie zapraszamy wszystkie osoby, które mają problemy ze wzrokiem, mają przewidziane jakieś wolne wakacje, wolne dni i, ma, i mieliby co z tymi dniami, nie mieliby właściwie co z tymi dniami zrobić. Ale koniecznie od 17 sierpnia. Od 17 sierpnia, tak, zapraszamy. Zgłoszenie trzeba zrobić w Stowarzyszeniu na rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowi na Osiedlu Kosmonautów 110. Telefon 061-820-0512. To dla tych wszystkich chętnych, którzy chcą spędzić wakacje z pędzlem, z dłutem, z rylcem. Ołówkiem, tuszem. <grym> wszystkim, co przyjdzie komu do głowy. Aparatem fotograficznym również. A to wszystko od 17 sierpnia do... 30 sierpnia. W przełazach za Świebodzinem. Dagmara Szymkowiak. Piszesz mi liście, że kiedy pada, kiedy na... to piękno przy grama nie ma w ciszy tak cichu szecze z negaret czasie co mi.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 Temppu malowana twoją niin Więc niin kuunnelkaa, niin życie Niech kuunnelkaa, się kuunnelkaa, niin kuunnelkaa, niin kuunnelkaa, niin kuunnelkaa, niin Zapamiętaj. 3, 24, 324 Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokował 8324 324 Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21 8324 324